Finansowanie Nieruchomości oczami eksperta Wiadomości z rynku nieruchomości Jeśli możesz, kup dom teraz! Szef Narodowego Związku Realnościowców twierdzi, że nastały dobre czasy dla rynku nieruchomości. Jelen popiera zdecydowaną reformę finansowania budownictwa rezydencyjnego. Wzrost budów domów jednorodzinnych, a zaufanie budowniczych na dobrym poziomie. Niedawny wzrost oprocentowań kredytów hipotecznych spowodował, iż wielu nabywców domów zdecydowało się zablokować swoje oprocentowanie przed ewentualnym ponownym skokiem w górę. Niemniej jednak zdaniem Jonathana Smoka, głównego ekonomisty Realtor.com, to nie stopy procentowe są powodem, dla którego nabywcy trzymają się na uboczu. Twierdzi on, że liczba domów na sprzedaż nadal stanowi ważną kwestię. Jego zdaniem także sprzedający powinni działać szybko, ponieważ większość z nich jest również kupującymi, którzy będą musieli znaleźć inny dom, który będą mogli kupić. Nastały bardzo dobre czasy dla rynku nieruchomości, mówi jeden z dobrze znanych liderów w branży. Uważa on, że rosnące oprocentowania kredytów hipotecznych nie są powodem do niepokoju. Podczas niedawnej konferencji powiedział on, że może się wydawać, że nie są to dobre czasy, ale są i to bardzo dobre. Podkreślił też, że historyczna średnia oprocentowania kredytów hipotecznych wynosi 8,3%. Obecnie średnia waha się na poziomie około 4%. Jego zdaniem podniesienie stóp procentowych jest konieczne. Przewodnicząca Rezerwy Federalnej Janet Jelen uważa, iż to ważne, aby rząd znalazł trwałe i kompleksowe rozwiązanie legislacyjne dotyczące rynku finansowania budownictwa realnościowego. Janet Yellen przedstawiła swoją opinię na najnowszym raporcie półrocznym dotyczącym polityki pieniężnej przed Senacką Komisją Bankową. Administracja Donalda Trumpa również obiecuje zreformować podmioty sponsorowane przez amerykański rząd. Sekretarz Skarbu Steve Manchin powiedział, że znalezienie rozwiązania jest priorytetem. Spadek budów domów wielorodzinnych wpłynął w styczniu na zahamowanie łącznej liczby budów nowych domów, pomimo iż liczba budów nieruchomości jednorodzinnych odnotowała skromny wzrost. Zdaniem rządu łączna liczba budów spadła o 2,6%, ale liczba budów domów jednorodzinnych wzrosła o 1,9%, odnotowując wzrost w ujęciu miesiąc do miesiąca w każdym regionie oprócz Zachodu. Według National Association of Home Builders średnia przeprowadzek z trzech miesięcy wskazuje na to, że bieżące zmiany są zgodne z najnowszymi trendami wskaźnika rynku nieruchomości przygotowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo, który mierzy zaufanie firm budujących domy jednorodzinne. Najnowszy wskaźnik opublikowany dzień przed danymi liczbowymi dotyczącymi budów odzwierciedla niewielki spadek, który National Association of Home Builders nazywa powrotem do zrównoważonego poziomu. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów prognozuje dalszy skok w górę w sektorze budownictwa jednorodzinnego w 2017 roku. Vil Nowo zgłoszony do sprzedaży 20-letni trzysypianiowy bliźniak, nowoczesna kuchnia i łazienki, drewniane podłogi, prywatna parcela z ogrodem, bardzo niski podatek od nieruchomości. Miesięczna opłata za utrzymanie osiedla to jedyne 33 dolary. Nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 5 tysięcy pierwszej wpłaty. Szczegółowe informacje dostępne są już teraz pod numerem 848. 647-647-4000 lub w internecie pod adresem posiadłość.com.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 .com Uwaga, komercyjny budynek w samym centrum McHenry, Illinois, 8000 stóp kwadratowych. Obecnie wykorzystywany na sklep meblowy, ale z powodzeniem można w nim prowadzić każdą działalność detaliczno-usługową. Parking na 20 samochodów pod sklepem. Niski podatek od nieruchomości. Okazyjnie niska cena. Dzwoń poszczegóły już teraz. 847 647 4000. 847 647 4 i 30 lub w internecie pod adresem posiadłość.com Wielka okazja miesiąca. Duże dwusypialniowe kondominium w miejscowości Willing, blisko Dandy i Milwaukee Avenue. Drugie piętro, parkietowe podłogi w całym mieszkaniu. Balkon z widokiem na fontannę.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 847 647 4 i 3 zera lub w internecie posiadłość.com 847 647 4000 Radiowy magazyn posiadłość Dowiedz się jak sprzedać korzystnie.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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Rosnący brak domów przekłada się na wyższe ceny. Wzrost zaległości niepokoi Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych. Przepaść pomiędzy właścicielami i rzeczoznawcami pogłębia się. Nabywcy nadal zaskoczeni kosztami zamknięcia transakcji. Zagadnienie z cyklu Economics 101. Gdy podaż jest niska, a popyt wysoki, ceny rosną. To wyjaśnia dlaczego w ostatnim kwartale 2016 roku średnia cena istniejącego domu jednorodzinnego wzrosła w prawie 9 na 10 amerykańskich obszarach metropolitarnych. The Wall Street Journal twierdzi, że liczba domów na sprzedaż spadła do najniższego poziomu od prawie dwóch dekad. Stało się tak z wielu powodów. Jak zauważa, niedobór zapasów nie dotyczy całego kraju. Na przykład gdy istnieje poważny i rosnący niedobór domów na start, to liczba dostępnych domów w górnym końcu segmentu jest w rzeczywistości spora. Dyrektor Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych przyznaje, że jest zaniepokojony nieoczekiwanym wzrostem liczby zaległości hipotecznych wśród niektórych właścicieli domów w czwartym kwartale 2016 roku. Zaległości w spłatach kredytów zabezpieczonych przez FHA wzrosły po raz pierwszy od 2006 roku. Dyrektor generalny MBA David Stevens rozmawiał na ten temat z CNBC. Wzrost w czwartym kwartale, który nastąpił po odnotowaniu najniższych, stopy zaległości hipotecznych od 1997 roku napędzały głównie kredyty zaciągane od 2014 roku. Według krajowego wskaźnika postrzegania cen domów Quicken Loans różnica między tym, co rzeczoznawcy uważają, że nieruchomość jest warta, a tym, co właściciel domu myśli, że jego dom jest wart, uległa w styczniu powiększeniu. Różnica ta zwiększyła się drugi miesiąc z rzędu po sześciomiesięcznym okresie, podczas którego właściciele domów i rzeczoznawcy byli coraz bliżej pewnego rodzaju równowagi. Bob Walters, główny ekonomista Quick and Loans, powiedział, że to ważne, aby konsumenci zrozumieli warunki panujące na ich lokalnym rynku realnościowym w miarę jak przygotowują się do zakupu domu. Już ponad rok przepis tzw. Tak TRID, czyli TILA Respa Integrated Disclosure, został wprowadzony po to, aby zapewnić nabywcom bardziej przejrzyste informacje na temat kosztów zamknięcia transakcji kupna domu. Ale czy przepis ten działa? Nowe badanie konsumentów zlecone przez Closing Corporation zdaje się sugerować, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Wyniki pokazują, że dużą liczbę nabywców nadal zaskakują niektóre koszty zamknięcia, pomimo nowych przepisów dotyczących ujawniania informacji obowiązujących w ramach nowego prawa. Badanie przeprowadzone wśród tysiąca nabywców kupujących pierwszą i kolejną nieruchomość w 2016 roku wykazało, że prawie jednego na czterech respondentów zaskoczyło ubezpieczenie. Zabezpieczenie kredytów hipotecznych, opłaty bankowe i podatki. Ponad 1 trzecia powiedziała, że koszty były wyższe niż się spodziewali. Z kolei 6 na 10 badanych twierdzi, że ich początkowe szacunki dotyczące kredytu zostały zmienione lub poprawione przed zamknięciem transakcji.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 476474 4 4 i 30 lub w internecie pod adresem posiadłość.com. Prosimy o uwagę osoby poszukujące domu na północno-zachodnich przedmieściach. Olbrzymi, trzypoziomowy dom w miejscowości Inverness.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 Nowy rok pokazuje nowy optymizm we wskaźniku Fannie Najnowsze trendy w zakresie przydomowego ogródka. Doświadczenie Ben Carsona w kupowaniu domu. W styczniu wskaźnik nastrojów wobec zakupów domów Fannie Mae wzrósł po pięciu miesiącach długiego spadku. Doug Duncan, główny ekonomista Fannie Mae twierdzi, że miary optymizmu konsumentów osiągnęły najwyższe poziomy lub są blisko ich osiągnięcia, jakie widzieliśmy od niemal siedmiu lat od prowadzenia krajowego badania dotyczącego rynku realnościowego. Więcej osób odnotowało znacznie wyższe dochody gospodarstw domowych i nieco więcej powiedziało, że nie obawia się, że straci pracę w tym roku. Udział tych, którzy mówią, że teraz jest dobry moment, aby sprzedać dom wzrósł, ale liczba osób, które uważają, że to dobry czas, aby kupić, spadła. Właściciele domów chcący odświeżyć swój dom przed wystawieniem go na rynek tej wiosny powinni postawić na urok przydomowego ogródka. W jednym z ostatnich wpisów na blogu Rees Media zidentyfikowano pewne kształtujące się na 2017 rok trendy. Jedna z propozycji to kamienne forniry. Zdaniem ekspertów mogą one znacząco zmienić wygląd domu z powszechnego i przeciętnego na bardziej luksusowy. Coraz bardziej popularne staje się również odświeżenie wyglądu chodników i podjazdów. Według Rees Media w tym roku skromna skrzynka pocztowa nabiera większego znaczenia. Najnowszy trend to unikalne i artystyczne skrzynki pocztowe, dzięki którym nieruchomość będzie się wyróżniała na ulicy, na której wszystkie skrzynki pocztowe wyglądają podobnie. Nowy sekretarz mieszkalnictwa i rozwoju miast przeszedł właśnie kurs przypominający wiedzę w zakresie procesu nabywania domu. The Washington Post donosi, że Ben Carson kupił niedawno wart 1,2 mln dolarów dom na obrzeżach Waszyngtonu w okręgu Fairfax, w Virginii. Według gazety nieruchomość ma powierzchnię 6300 stóp kwadratowych i mieści pięć sypialni. Ben Carson kupił go dzień po swoim przesłuchaniu zatwierdzającym przed Senatem, które odbyło się 24 stycznia.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 647-647-4000 lub w internecie pod adresem posiadłość.com.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 że nie lubią czekać. Dzwoń po szczegóły już teraz. 847-647-4000 847 647, 847 -647 30 lub w internecie posiadłość.com 847-647-4000 Słuchacie radiowego magazynu POSIADŁOŚĆ Wiadomości z rynku nieruchomości. Jak technologia zmienia wygląd domów? Nasi czworonożni przyjaciele też mają wpływ na rynek nieruchomości. Przechodzące na emeryturę baby boomersi napędzają budowy domów w Sarasocie. Domy przyszłości, tej najbliższej, mogą być mniejsze, dużo mniej zagracone i mogą nie mieć żadnych włączników światła dzięki szybko rozwijającej się technologii inteligentnego domu. Rada do spraw technologii Forbes.com twierdzi, że to tylko dwa sposoby w jakie technologia zmienia wygląd amerykańskich domów. Przechowywanie cyfrowe oznacza mniejsze zapotrzebowanie na szafy, na dokumenty i tym podobne. Dzięki aktywacji głosowej domy będą mniej skomplikowane w obsłudze, a smartfon powoli staje się centrum dowodzenia domu przyszłości. Możemy również zapomnieć o panelach sterowania, termostatach i tarczach elektronicznych na pralkach czy zmywarkach, a także o włącznikach światła. Rodziny kupują lub sprzedają dom lub wynajmują ten, w którym mieszkają, to często jest jeden członek rodziny, na którego uczucia zwraca się szczególną uwagę – to pies. Z badania przeprowadzonego przez Krajowy Związek Realnościowców wynika, że 81% respondentów stwierdziło, iż względy związane z czworonożnym pupilem odgrywały dużą rolę w podejmowaniu przez nich decyzji. Prezes National Association of Realtors William Brown powiedział, że ważne jest, aby zrozumieć specyficzne potrzeby i wymagania właścicieli zwierząt, jeśli chodzi o posiadanie domu na własność. Badanie to wskazało, że 99% respondentów postrzega swoich czworonożnych towarzyszy jako członków rodziny. W południowo-zachodniej Florydzie firmy budowlane nie budują nowych domów na tyle szybko, aby zaspokoić popyt ze strony baby boomersów. Sarasota Herald Tribune donosi, że pomimo silnego wzrostu w budownictwie, analitycy mówią, że popyt napędzany przez pokolenie wyżu demograficznego nadal wyprzedza podaż nowych domów. W artykule gazeta cytuje raport MetroStary, dostawcy danych, który przewiduje, że w nadchodzących latach nowi i przyszli emeryci będą nadal napędzane.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 8476474000 Internet posiadłość.com I to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie za tydzień o zwykłej porze. Do usłyszenia.